This is 11 minut godzina 8, powiedzmy sobie, że tym razem minutkę wcześniej. Minutę wcześniej. Przegląd Prasy i Moja Borkowska. Dzisiaj w prasie też o tym, że patrioty będą nawet bez tarczy. Na pierwszej stronie gazety wyborczej, między innymi o tym, Amerykanie wciąż się zastanawiają nad budową tarczy antyrakietowej, ale od umowy o przekazaniu Polsce baterii przeciwlotniczych rakiet Patriot nie odstąpią. Mają przyjechać do Polski w 2009 roku. Zapewnia wiceszef Mon. Wcześniej sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates, który przyjechał do Krakowa na nieformalny szczyt ministrów obrony NATO, rozmawiał o tarczy z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem obrony Bogdanem Klichem. Powiedziałem im, że potrzebujemy trochę czasu, by przejrzeć plany bazy w kontekście stosunków z Polską i Czechami, a także w kontekście naszych stosunków z Rosją, mówił Gates. Warte kilkaset milionów dolarów patrioty są jednym z warunków polskiej zgody na budowę bazy tarczy antyrakietowej, antyrakietowej pod Słupskiem. Klich ujawnił też, że w kuluarach szczytu rozmawiał z innymi natowskimi ministrami o kandydaturze Radosława Sikorskiego na szefa sojuszu, ale nie chciał mówić o szczegółach. Patrioty będą nawet bez O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A w dzienniku sąd pisze listy do pani Saby Dorna. Ale chyba powinno być do pani Saby Dorna w tej sytuacji. No pewnie tak, tak. No ale to jest tytuł tylko, taka licencja poetyka. No tak. Saba, czyli suka Ludwika Dorna, rasy Schnaucer, znowu znalazła się w Centrum Życia Publicznego. Tym razem jednak nie za sprawą Aleksandra Kwaśniewskiego, który zwracał się kiedyś publicznie do niej i jej pana słowami, nie idźcie tą drogą. Do suki Dorna wysłała, wysyła listy Sąd Rejonowy w Tczewie. Wydział pierwszy Cywilny pod przewodnictwem sędzi Ewy Szarmach przysłał do pani Saby Dorna na adres Biura Poselskiego przy ulicy Koszykowej w Warszawie list polecony z postanowieniem sądu w sprawie, w której była pozwana. Kto i czemu pozwał Tabę. Próbował to wyjaśnić Grzegorz Owsianko, asystent Dorna. To, co odkrył, zaskoczyło go. Pewien mieszkaniec jest cięty na sąd w Tczewie i usiłuje wystawić go na pośmiewisko. Wysyła absurdalne pisma i pozwy, a sąd bierze je na poważnie i udziela jeszcze dziwniejszych odpowiedzi pisanych tak bełkotliwie, że nic z nich nie wynika, tłumaczy. Owsianko traktuje jednak sprawę poważnie. Już 16 października poinformowałem pisemnie panią prezes sądu w Tczewie, że zachodzi podejrzenie, iż pozwana pani Sawa Ludwika Dorna to w istocie suk Posła Dorna tłumaczy. Boję się, że mnie wezwą do Czewa, bo to ja pokwitowałem odbiór. Sam Dorn obraca sprawę w żart padały głosy, że traktuje psa, jakby był człowiekiem. Człowiekiem Saba nie jest, to fakt. Jest za to podmiotem obrotu prawnego, napisał na blogu. Sąd pisze listy do pani Saby Dorna. O tym dzisiaj więcej w dzienniku. Nie wiadomo, czy pani Saba mogłaby wejść na salę posiedzeń. Jestem ciekawa, czy pani Saba w ogóle wie, że do niej jest, jest pismo. Apelujemy do tego, żeby pani Sabie o tym wszystkim powiedzieć, ale tak prawdę mówiąc, sąd zawinił, a Sabę wezwali. No i tak to jest niestety. I jeszcze coś? To jeszcze Polska The Times na koniec. Płać ma Mandat nie będzie punktów karnych. O, to coś dla mnie proszę bardzo. Koniec z szarżowaniem po polskich drogach. Już za rok ruszy ogólnokrajowy system fotoradarów, który wyłapie piratów drogowych i od ręki wystawi im słony rachunek za przekroczenie prędkości. Dzięki informatyzacji mandatów policjanci będą mieli więcej czasu na ściganie groźnych przestępców. Utworzenie ogólnokrajowego systemu pilnującego ruchu drog na drogach zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja prawa o ruchu drogowym. System będzie polegać na tym, że dotychczasowa sieć fotoradarów stacjonarnych na masztach i przenośnych zostanie podłączona Wróżona do jednego wielkiego serwera. Jeśli jedna z kamer odnotuje przekroczenie prędkości, to komputer szybko zidentyfikuje właściciela samochodu i wydrukuje nakaz zapłaty kary. Fotoradary mają mierzyć prędkość nie tylko samochodu zbliżającego się do kamery, ale też oddalającego się od niej. To ważne, bo dziś kierowcy zaraz po przejechaniu punktu kontrolnego dodają gazu. A teraz najważniejsza nowość, można uniknąć punktów karnych za prędkość. Właściciel samochodu przyłapanego przez fotoradar nie dostanie już bowiem mandatu, tylko nakaz opłacenia kary administracyjnej. Jeżeli zapłaci w ciągu 14 dni, dostanie 20% upust i uniknie punktów. Jeśli nie będzie chciał płacić, może się odwołać nie do Sądu grockiego, jak dziś, ale do Inspekcji Transportu Drogowego, a potem do Sądu Administracyjnego. Więcej o tym w Polska The Times. Nie będzie punktów karnych, no to ciekawe. Ale popatrz jeszcze, upust... I, i naprawdę. No i jeszcze może powiesz, że punkty lojalnościowe będą. No być może, bo to tak atrakcyjnie bardzo wygląda ta oferta. Przepisy ruchu drogowego yy, się kłaniają, trzeba sobie je przypomnieć. No właśnie, a jak to jest na chodnikach? Niestety, niestety do tych przepisów się nie stosujemy. Piszą Państwo o kolejnych przypadkach absurdów tego, że się nie stosujemy, a ja mówiłem już dawno, że to wszystko dlatego, że nie uczą przepisów ruchu drogowego w szkole. Apeluję żeby nauczali. Ale kiedyś chyba były na środowisku, nie było? Być może kiedyś były, natomiast jest taki znak drogowy, zakaz ruchu pieszych. I skąd pieszy ma wiedzieć, o czym jest ten znak, skoro ten znak jest tak naprawdę dla kierowców. Choć oczywiście pewnie zaraz ktoś mnie poprawi, że kodeks ruchu drogowego znać muszą wszyscy. No ale gdzie mają się nauczyć? I tu wracamy do punktu wyjścia. No dobrze, apelujemy o naukę kodeksu drogowego. Czy konie mnie słyszą? Ogromnie w parę chwil pallad Raz w zaprzęgu szły dwa konie Szły w zaprzęgu konie dwa Pierwszy był to kon posłuszny Który w galop swałczy trucht truch Pięknie ruszał, grzecznie ruszał Na najmniejszy bataruch I upi upi, aj, upi aj, Na najmniejszy bataruch za to drugi koń był, hardy, nieposłuszny pędzi wiatr W jego szybkim pysku twardy, furdalejce, furdawa, Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił Bardzo on to kierownicze, stanowisko lubił był I jopi, jopi, jaj, i stanowisko lubił był Woźnica dnia każdego myślał wróżąc śleka złe Skarce konia niegrzecznego Gotów jeszcze kopnąć mnie Lecz coś przecież robić muszę Albo z kozła ruszać wlecz, Autorytet się mnie kruszy Autorytet ważna rzecz Jupi, jupi, w mordę jaj Autorytet ważna rzecz Po czym w już przy żłobie Ten woźnica bat swój brał Brał go tego w dłonie obie i... Grzecznego konia a do niegrzecznego mawiał, swojąc głos na srogi ton. Jak się będziesz w draniu stawiał, to zarobisz tak jak on, ty jupi-jupi, kapoty. I zarobisz tak jak on. Z tej malatki smakowitej niech popłynie morał w świat. Wymieć mieć pragnie autorytet, bandzior, co ma w ręku pad. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierw bierze pysk. jubi, jubi, jubij, ten najpierwszy bierze pysk. Do samego